9 dziewięć. dziewięć. Witam państwa! Dzisiejszy dzień przywitał nas kwaśnym deszczem i jebiącym jajkiem wiatrem. W pizdowie chujicy i kurwalu wiatr osiągnął nawet prędkość do 300 km na godzinę. Skutki były tragiczne. Specjalnie dla państwa wybraliśmy się do jednego z miast z kamerą. Proszę o reportaż. Dzień dobry, znajdujemy się w jajowicach. Proszę państwa, jak w burdelu, wszystko rozjebane. Józef, łapaj kunia! może no, mi, No Panowie, szlina mi wybiało, a śpiniaki na starałom odleciały. Yy. ty, kurwa, O kurwa, ale nie je, spierdalamy! Niestety nasi reporterzy zginęli na skutek zderzenia z traktorem. Bardzo nam przykro. No ale wróćmy do pogody. Przez cały tydzień piździała, a później susza jak chujem strzelił. Ale jak to się mówi, gdy pogoda ci nie sprzyja, to pierdolni ojca wryja. Dobranoc.